Trwa cały czas liczenie ostatecznej kwoty rekordowej zbiórki łatwo ganga na walkę z rakiem. Twórca internetowy w ciągu dziewięciu dni transmisji zebrał ponad 282 miliony złotych. Ta ogromna kwota będzie wspierać walkę najmłodszych z rakiem. Zachorowałem na chłoniakach oczkina. Mówią podopieczni fundacji Cancer Fighters. Mierzyłem się na przykład ze silnym bólem pleców, utrzymującym się właśnie półtora miesiąca. Na co pójdą zebrane pieniądze, mówi prezes i założyciel fundacji Marek Kopyś. Czasami te osoby nie mają tak naprawdę to, żeby dojechać do tego szpitala na najpotrzebniejsze rzeczy. My jesteśmy tutaj, żeby to uzupełnić, żeby dać po prostu równe szanse na walkę z chorobą nowotworową każdemu. Onkolog Katarzyna Drabko podkreśla, że warto zwrócić jednak uwagę na rozwiązania systemowe. Czyli takie finansowanie opieki nad dziećmi z nowotworami, żeby nie trzeba było szukać dodatkowych środków. My rocznie, jeżeli chodzi o nowe rozpoznania chorób nowotworowych, mamy około 100 pacjentów nowo rozpoznanych. Łatwogang pobił rekord Guinnessa w kategorii najwyższej kwoty zebranej podczas pojedynczej transmisji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Śląsku i w innych regionach kraju trwają przeszukania związane ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Śledczy nie wykluczają też przeszukań. Poza granicami Polski. Tymczasem o powiązaniach firmy Zonda Krypto z rosyjską mafią donosi gazeta wyborcza. A wicepremier Radosław Sikorski uderza w opozycję w sprawie Zonda Krypto. Według ministra spraw zagranicznych posłowie opozycji dowiedzieli się o rosyjskich powiązaniach giełdy kryptowalut na niejawnym posiedzeniu Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że, za, że służby zarządów Donalda Tuska wiedziały o nieprawidłowościach Zonda Krypto i nie reagowały. Zonda Krypto współfinansowała prawicową konferencję SIPAC, fundację powiązaną ze Zbigniewem Ziobrą, oraz wyjazd do USA prezydenta Karola Nawrodzkiego w czasie kampanii wyborczej. W ocenie wicepremiera Radosława Sikorskiego, weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach oraz odmowa przełamania weta przez Sejm oznacza, że dzisiejsza opozycja rozpościerała opiekę nad firmą Zonda Krypto, wiedząc o rosyjskich wątkach. To jest szokujące, bo raz, że w grę wchodziło bezpieczeństwo, pieniędzy naszych rodaków, a dwa bezpieczeństwo narodowe. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że służby specjalne wiedziały o poważnych nieprawidłowościach w zonda krypto co najmniej od drugiej połowy 2025 roku. Co oni zrobili? Czekali aż różne podmioty wpadną w ich sidła. Różni ludzie zostaną oszukani. Przecież państwo ma działać również prewencyjnie. Do prokuratury zgłosiło się ponad 700 osób pokrzywdzonych przez zonda krypto, które nie mają dostępu do swoich aktywów. Michał Makowski, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent rozważa też udział w uroczystościach pogrzebowych parlamentarzysty. Mówił o tym szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przed wylotem do Dubrownika na szczyt Trójmorza. Prezydent znał osobiście Łukasza Litewkę, często bywał w Pałacu Prezydenckim szukając porozumienia ponad podziałami. Został uhonorowany za swoją pracę społeczną i za swoją pracę na rzecz Rzeczypospolitej. Pan prezydent ma świadomość, że jego pogrzeb ma miejsce już w tę środę w Sosnowcu. Rozważa pan prezydent uczestnictwo. Pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. 36-letni poseł Lewicy zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Tymczasem prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej złożyła zażalenie na decyzję tamtejszego sądu dotyczącą sprawcy tego wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Mężczyzna, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji, uniknie tymczasowego aresztu. Według prokuratury areszt powinien być bezwarunkowy. To są aktualności: Jedynki. Mężczyzna, który wtargnął na uroczystą kolację Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, słyszał zarzutu siłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa. 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym. Prokuratura postawiła napastnikowi łącznie trzy zarzuty federalne. Oprócz siłowania zamachu na prezydenta, Allen odpowie za przewóz broni lub amunicji przez granice stanowe z zamiarem popełnienia przestępstwa. Za usiłowanie zamachu na Trumpa grozi mu dożywocie. Za przewóz broni do 10 lat więzienia. Podczas poniedziałkowej rozprawy Allen nie przyznał się do winy. Ubrany w pomarańczowy strój więzienny zachowywał kamienny wyraz twarzy. Federalna prokurator okręgowa dystryktu Kolumbii Jenin Piro zapowiadała wcześniej, że zostaną mu postawione zarzuty napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia na funkcjonariusza federalnego. Zarzut ten nie znalazł się jednak wśród ogłoszonych dzisiaj, co rodzi pytania, czy broń Allena została wystrzelona. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski Polskie Radio. Brytyjski król Karol III i królowa Kamila rozpoczęli czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Karol kilkakrotnie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem i wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami kongresu. Wizyta brytyjskiego monarchy jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków z USA. Jest to pierwsza wizyta Karola w Stanach Zjednoczonych jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych. Jeszcze wracamy do kraju. Katowice są gotowe do bycia polską stolicą kultury. W przyszłym roku ogłosiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Dodała, że wkrótce ogłoszony zostanie plan imprez zaplanowanych w Metropolii na przyszły rok. Katowice są przygotowane, już są przygotowane i szczerze mówiąc boję się kolejnych pomysłów i kolejnych inicjatyw, które miałyby być jeszcze dołożone do tego programu, dlatego że program jest niesamowicie ambitny, bardzo bogaty, bardzo różnorodny i obejmuje wszystkie w zasadzie sektory kultury. Widzę ogromne zaangażowanie społeczności lokalnych, a to mnie cieszy najbardziej.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 Noc z przymrozkami, temperatura w północno-wschodniej połowie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich od minus 4 stopni do zera. Nieco cieplej na południowym zachodzie południu oraz na wybrzeżu od 1 do 4. W dzień tylko na północnym wschodzie polskim możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie i nad morzem około 11 w centrum do 15 na zachodzie oraz południu. Wiatr słaby i umiarkowany w północno-wschodniej połowie kraju okresami porywisty. Jedynka. Polskie Radio Jest wtorek, 28 kwietnia, 118 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.12, zajdzie o 19.56. Dzień będzie trwał 14 godzin i 44 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 122 lata temu w Krakowie urodził się Jan Staudinger, poeta, fraszkopisarz, satyryk, tłumacz literatury niemieckiej oraz redaktor pism poświęconych lalkarstwu. 92 lata temu w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowego cywilnego lotniska na Okęciu. 37 lat temu w Polskim Radiu nadano pierwszą audycję Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Zespół dziennikarzy Komitetu Obywatelskiego stanowili głównie radiowcy wyrzuceni z pracy w stanie wojennym. 14 lat temu w Słubicach zmierzono rekordową w historii Polski temperaturę w kwietniu. Tego dnia zanotowano tam 31,6 stopnia ciepła. 28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy, dziś też Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy pracy, a imieniny obchodzą Ludwik, Paweł, Patryk, Piotr, Teodozja, Waleria i Witalis. Najlepsze życzenia od jedynki. Autopromocja. Cztery pory roku. Daleko jeszcze? Każdy słyszał to pytanie.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 Autopromocja. 13 minut po północy. To program pierwszy Polskiego Radia. Noc z reportażem. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki ze studia reportażu. Program realizuje Wojciech Boński i rozpoczynamy Noc z reportażem. Przygotowaliśmy trzy dźwiękowe opowieści i zapewniam, że będą to historie, które zapadają w pamięć. W pierwszej godzinie naszego spotkania wspomnimy katastrofę w Czarnobylu. Do tych tragicznych wydarzeń doszło 40 lat temu. W 1994 roku, czyli 8 lat po tej katastrofie, dwie wybitne reportażystki pojechały do wschodnich sąsiadów z mikrofonem. To Janina Jankowska i Irena Linkiewicz grafitowy radioaktywny. Pamiętaj, wybierano uchodniki, którzy musieli wejść po drabinie, określonej zrzucić łopatą rzucić grafit, i szybko zbiec na dół, Mieli i na bardzo mało, to, mało to, czasu, bo na dachu było silne prądowanie. Wróciliśmy do po i musieli się zobaczyć, bo były dobre. Odbierali młodych z młodych chłopców ze szkół pożarniczych, to pożarniczych którzy to wszystko robili pełni zapału. Wszyscy z tamtą trafili do pracy, a No im gdzie młodych było. Mieli 18-19 lat młodych. A był to fragment reportażu Krajobraz po naświetlaniu, który już za kilka minut wybrzmi na antenie jedynki. W drugiej godzinie naszej audycji odwiedzimy pracownię fotografa Tomka Sikory. Artysta zrealizował wiele kampanii reklamowych na, dla znanych światowych marek, a Alicji Głów opowiedział o tym, jak szukał własnej artystycznej drogi. Posłuchajmy fragmentu reportażu Zatrzymać Czas. Ktoś mówi, a dlaczego pan mnie fotografuje? Ja mówię, bo pani jest piękna. To nie jest wystarczający argument czasami. Jak widzę, że nie jest, to mówię dlatego, że na moim zdjęciu się pani nigdy nie postarzeje. No to jest śmiech i, i no dobra. Bo tak jest, my zatrzymujemy czas. Kiedy zaniósł swój pierwszy film do wywołania, to usłyszał, że zostanie fotografem, bo wyszły mu cztery zdjęcia. Jako syn malarki i rzeźbiarza, powoli zmierzał w stronę artystycznego zawodu, jednak nieco okrężną drogą. Był to Był to fragment reportażu Alicji Głów, Zatrzymać czas – tak jak pewnie Państwo usłyszeli, dwie artystyczne, delikatne dusze się spotkały i powstał reportaż, który będzie właśnie po godzinie pierwszej zaprezentowany. A w trzeciej odsłonie nocy z reportażem, kilka minut po godzinie drugiej, wybierzemy się do Białego Stoku. To miasto, które moim zdaniem jest doskonałym miejscem dla reporterów, Często jest tak, że na seminariach reportażu, kiedy słyszymy, że dzisiaj posłuchamy opowieści z Podlasia, to od razu jesteśmy ciekawi, co to będzie i że mamy takie przeczucie, że to historia, która przykuje naszą uwagę. Tak też będzie dzisiaj. Joanna Sikora z Radia Białystok nagrała mieszkańców osiedla o oryginalnej nazwie Dziesięciny. Pamiętam, że to osiedle było owiane złą sławą. To był przełom lat 90. 94 do można powiedzieć 2000. to były bardzo złe bloki. Nie? Ciągłe bójki między środowiskiem skinheadowskim a pankowym. Ja pochodziłem z dwóch bloków, które dookoła miało te skinheadowskie bloki, a moje dwa bloki były pankowe. To była palmowa 2, palmowa 6, ale już na palmowej. 8 już były Celtyki wymalowane na murach i pod y, mieszkaniami, bo potrafili sobie tak znaczyć y, teren. I to był czas panujących bejsboli. 508 011 508 to numer telefonu, pod który mogą Państwo przysyłać smsy. Dziś mam takie pytanie. Jak wspominają Państwo czas tuż po katastrofie w Czarnobylu? Jakie wspomnienia do Państwa wracają? Co mówiono w domach właśnie w tamtym kwietniu 86 roku? Powtórzę numer 508 011 508. Ja mam taką tradycję, mm, muzyka wprowadza mnie w czasy dawne i dlatego teraz chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania utworu, który podbijał listę przebojów w kwietniu 1986 roku. To jeden z najpopularniejszych utworów Lionela Richiego. Zapraszam.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 Behind the walls of doubt A voice was crying Pierwszy polskiego radia. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu doszło do awarii reaktora, następnie do wybuchu wodoru i pożaru. Chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się nad znaczną częścią Europy, a skutki tej katastrofy są zauważalne do dzisiaj. Za chwilę wysłuchamy audycji, która znalazła się na tak zwanej krótkiej liście konkursu Priitalia, czyli radiowych Oscarów. To zapis reporterskiej wyprawy do skażonych miejsc, w których nadal mieszkali ludzie. Zapraszam Państwa na reportaż Janiny Jankowskiej i Ireny Linkiewicz, Krajobraz po naświetlaniu. Kiszenia pusta, Dusha straszdaie. Na pochmiela nie maje, A gorilka dorożaje. Bo wskazena dusza, Давайте я посчитаю. Значит, 100 долларов на вас делится на три части. Да. Это получается по 33 доллара. Теперь 25 долларов добавляется, каждый платит еще дополнительно, и 10 долларов обед. Вот это и есть 35 долларов та сумма. Вы, значит, Линкевич, да, да, ваша фамилия. Ирена ваша фамилия, простите. Янина должны я не на Янковскую. 204. Краеобраз по на Шветланию. 204. Znaczy, Czarnobyl kosztuje dolary. My dawno już u nas było 79 dni. My u nas płatne usługi w Zonie, a od 89 roku usługi w Zonie są płatne. Dobry dzień. Ja, zatrudniam Muzeum Czarnobyl, pomogę pracować po Muzeum i rozkazuję, że to jest sobrne, a to stronie arkestrzenie państw, które o heroicznych czynach, jakie miały miejsce na w 1986, 1986 roku, roku na ziemiach ukraińskiego Polesia. Czarnobyl, 26 kwietnia, godzina druga w nocy. Wytłumaczę mnie po telefonu. To, to widział. Leciał taki balszy snop, iskr. Pożarł, że niebole, kiedy ja przyjechał. Był niebieski chaos, jak go Szedłem z żołnierzem. Mieliśmy mierniki. Na ci grafit podnosi się poziom radiacji. Stawiamy tabliczkę stop, teren zakażony. A sami idziemy dalej. Ludzie nie mieli dozy nie, tylko lekarze. Nikt nie był na to przygotowany. Nikt o tym nie myślał. Ktoś musiał to robić. Ktoś musiał zrzucać radioaktywny grafit. Nawet japońskie roboty tam nie weszły. Ja wspomniałem taki случай, kiedy trzeba było znić grafit radioaktywny, Pamiętam ochotników, którzy должны были туда забежać, под драбине, определенное количество времени, лопату сжечь графит, было время забежать туда, подняться к полицейцам, снять графит, выбросить вниз и сбежать назад. Там очень малое время. bardzo wrymi, mało wrymi, czasu. У нас на даху было дальше уже назад надо забежать с лопатой, уже więc wybierali młodych chłopców ze szkół pożarniczych, którzy to wszystko robili pełni zapału. Po prostu stamtąd trafili do domu. No i im dziadło lat było milion, 18-19 lat młodszych. W pierwszy dzień niektóre symptomy pojawiły się. Już pierwszego dnia miałem Kolewnia ból, ból była i, i niektóre tosznoty. Bórzej ja, było trzeciego, czwartego dnia. Już na, na trzeci, na czwarty dzień. Zupełnie źle poczułem się na 21 pierwszy dzień. Straszne uczucie, kiedy nie możesz pomóc człowiekowi. Nie zapomnę pracownika elektrowni Busygina, który trafił z trzecim stopniem choroby promieniu. Umierał, a my nic nie mogliśmy dla niego zrobić. Nie daj Bóg tego doświadczyć. Przed wami drogowe tablice drogowe z nazwami miejscowości, które zniknęły z powierzchni ziemi, ale zostały w naszych sercach. Jest ich 76. Muzyka, Wieś, której oficjalnie nie ma, Opaczyczy, luty 1994 rok. Здравствуйте, из Польши. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотят поговорить с вами, если можно, немножко. Пожалуйста. За жизнь. Живем. Ну, <laughs> no, я хорошо был, предварительный колхоз же был. 26-го. Миришми колхоз. 26-го У нас получилась авария. Была авария. А 4 мая... Uże nas wywiezli. A 4 maja już nas wywiezli. na dni, kazali. Mówili, że to na trzy jest. dni, bo radiacja. I też mnie było dwoje parysiad, korowa, była. Miałem dwoje prosiąt, krowe, cielaka. A mi niczego nie brali Ale niczego nie no braлиście. Do torby. Autobusy Trochę żywności. Nas powezli. Powezli Zawieźli nas w rejon Sielo, Makarowski. Do dużej wsi. Przezimowaliśmy. Przesimowali. Nie, Nie mogę przywyknąć. Mówię do przedstawiciela kołchozu chce do domu. Przyjechał. Jedź Dodawaj, dodawaj. wróciłem Zapachali i, gorąc, i dalej do roboty. Kartoszki Załorałem ogród, posadziłem kartofle i tak żyje. Trzeba trafu, że żona moja umarła. Святая, как хлеб, деревенька моя, Тебя называют по имени и отчеству. конечно. Святая, как хлеб, деревенька. No, sobie takie zabrali. Niech sobie wiedzą, te wspaniałe dobrze. domy, co nam dawali. Dopłowały było, nie, nie było do wytrzymania. Dom Mój muszę. dom najlepszy ze wszystkich. Puszcili mnie do obcych ludzi. A znacie, jedna kuchnia, jeden domik, można sobie szujoj ludyna i przeżyć. To już no i my ryszyli przyjechać i do domu. Postanowiliśmy wrócić do domu. A trochę tu dużo pożyli, jakąś umiera, sama. I ja zostałem. Ja Ale sama. mi sam najlepiej, bo to tak moja żyjemy. chata i ziemia. Się, I co, swoje kusze? Tak bo wszystko wiesz, mamy z ogrodu. Ale już dwa tygodnie jak nie przyjeżdża sklep z chlebem. Dobrze, że tu robią las. To czasem podrzucą chlebę. Tak żyjemy, a renta maleńka. 30 kilometrów wokół reaktora. To ziemia skażona, z której wysiedlono wszystkich mieszkańców. 162 tysiące ludzi. Wróciło 708 osób. To są samosielce. Wrócili sami. Ścieżkami, gdzie kiedyś zbierali grzyby wrócili do swoich domów i zasiedli je. byli je bezprawni. <coughs> Gdyby uzyskali status prawny, tym, tym samym uznalibyśmy prawo do życia człowieka w radioaktywnej strefie. Takiej możliwości nie ma. Oto rada. Oto rzeczka, miła duszy. Rybka, las, grzybki, jagody. Rybka, las, jagody. No i nie ustanę, tam bo pomaluje się, da. No tak jak obycznie nas baćki matki uczyli. Stanę pomodle się, jak uczyli nas rodzice. Trzeba tak jak ono poszło do, na na rybalku. Trzeba, to pójdę na rybki. Rybki przyniosę sobie. А Павлович, он глухий? Он глухий. Глухой, Тим вот добре. Садись, садись, садись, из Польши приехали до нас провидать Ну? Это наши друзья браття Ну? Питают, как як ми Здоровья нема вот. не мало уже. Не на здоровье. Jemu 80 On ma już osiemdziesiąt lat, a, mnie a ja trzy lata sam. mniej od niego. A tak wszystko normalnie. A poza tym normalnie. Сколько gradusów? A? Сколько gradusów? Samożonka. Krzepka. Ja. Popróbujcie. Owszem, mnie nie ma. Alkoholomierze nie ma. Z termometra, żeby pomierzyć. No, gdzieś do pięćdziesięciu, chyba. No, daj Boże, nie boleć. Daj Boże, nie chorować. Wasze waszej zdrowie, kuzma Iwanowicz. Daj Boże, wam zdrowie. No my pijemy, nie pobogatło, paru nie pijemy dużo, po kilisze czu... Ja nie odczuwam radiacji. Ja nie odczuwam radiacji. No to onże, oto przyjeżdżali. Że... Przyjeżdżali. I z tego, I z Ameryki, sprawdzali. Sprawdzali. Wodu pili naszą i, I samogonkę dajże próbuj. A to, gut, dobry. Nie nie ma radiacji u Was. Was każe obmanie, że. Was oszukują. Może i takie ja znam. Może i tak jest, sam nie wiem. Wiedeń, Dipresse, 12 kwietnia 1994 roku. Niewątpliwie jako następstwo Czarnobyla występują u dzieci znacznie częściej i bardziej agresywnie rak kości, guzy mózgu, nowotwory płuc, stwierdził ordynator oddziału dziecięcego szpitala w Lesnoj na Białorusi. W Lesnoj leżą 11-letnie dzieci z rakiem kości, 8-letnie z guzami mózgu, 3-letnie dzieci leczone są na raka wątroby. Nie przyjechał samochód, nie ma chleba. I co wy zrobicie teraz bez chleba? tak, będziemy tam. jeść kartofle, placki ziemięciane, kartoflankę. a kiedy ostatni raz był chleb? Aż w tym piątek. W tym tygodniu w piątek. Jak tu nas jak bydło. Gospodarz lepiej obchodzi się z bydłem niż z nami. Czym nas oni nam? A w, w Radiu tylko szczekają, ile to dla nas robią. Oszukują. To od Boga wszystko dano. Wszystko od Boga dane. A u Czarnobyli stara jest U nas też była. U nas też była. Ale popaw wzięli. U ciurmu w ciurmę I na syku sudzieli 10ło. Wysła na 10 lat. Ceerku kluczy od zabrali i dawa je ruinoty. Kluczy od cerwi zabrali, dalej ją ruinować.ali Najpierw wdzieli krzysz K, Pom dach. A potem i za wsi, a potem wszystko. na tym myści postroili klub. A na tym miejscu postawili klub, a teraz tam nie ma niczego. To gdzie idziecie pomodlić się do Boga? Pomodlić się do Boga. Wychodzicie? W do Czarnobyla. Do Czarnobyla. Nedawno, Ludzie wybrali mnie starostą cerkwi. Tutaj dekomunistyczne obmany, pełni komunisty tu, siedzi, tu Tu panuje jeszcze komunistyczne oszustwo, pełno komunistów tu siedzi. Nam nie dają ludziom żyć. Ludzie duże chodząc, siedząc. Tu czysto, mało wszystko czysto, хорошо. Nam ludziom nie dają żyć. Wielu chciałoby wrócić. tu czysto, zdrowo, dobrze. A ludzie duże chcą, a tu wszystkie kierowniki Rosjanie. Wszystko Moskwa, Leningrad, wszystko tu. I oni tu się pracują. Grosze skradzą od держawy. Zagniezdili się u nas Rosjanie z Moskwy, Leningradu. Oni tu pracują, wszyscy swoi. Popradają nasze państwo. A naszych gniają, wygniają. Chaty paliać, no, rozganiająć, a tu jest czyste. A naszych przeganiają, chaty palą, choć tu wszystko zdrowe, czyste. Korowizy żyją, świnie, ptyce, wsiadzisz, wsi żyją, duże dobre. A oni piszą i ganiają, a ludzie nie znają. Ludzie nie znają, bo że to tak jest. Żyją krowy tak. świnie. Ptaki, dzika zwierzyna. Wszystko kraduć, żyje. kraduć, gdzie nie obmanująć. Nawet tam było wszystko sekretne. Uran kraduć. Wszystko, rozumiesz? Powinni były zakryć trzeci reaktora. A oni się wojuć nie chcieli. Oszukują, ja. uran kradną. Powinien być zamknięty trzeci blok reaktora. Ale oni nie chcą. To kierownictwo Rosyjskie. Usierkowodztwo rosyjskie. Na miejsce służby, gdzieś, no, oczywiście, jest robota. Trzeba, trzeba zrobić. Tam, kochany, tam wjeździ, tam, tam, kogo tam Odwiedzić służby, potrzebujących, śluby, pogrzeby, chrzty. Wtedy pochodzi. niedawno. Pobraliśmy się niedawno. Nie około pół roku, roku, roku temu. Żyjemy tutaj. Dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu za wszystko. I za to też. Chciałbym, żeby żona urodziła mi syna. Spodziewamy się dziecka we wrześniu tego roku. W Kupowatem już sześć lat temu urodziło się dziecko. Mam nadzieję, że mój syn nie urodzi się w roku. Lekarze mówią, że dla dziecka nie byłoby to dobre. Nie była Ja profesor Kanowałow. Nazywam się Konowalow. Doktor biologicznych nauk. Genetyk. Po Czarnobylskiej Jestem doktorem nauk biologicznych. Genetykiem. Po czarnobielskiej katastrofie interesuję się, jak organizmy, przyroda, człowiek reagują na ekstremalne warunki. W wyniku sześcioletnich badań doszedłem do wniosku, że patologie pojawiają się dwa razy częściej, niż przedtem. Ale są to patologie widzialne. Główne niebezpieczeństwo jest niewidoczne, jak spód góry lodowej. Przywieźli. Nasz sklep przyjechał. Dobry wieczór. Dlaczego tak pójdę? Dlatego, że jest tu. Tu muszą nas i cztery wioski. i Ile kosztuje? Panie czata, za kilogram. Dziewczęta. 335 tysięcz mąka pół, po 66 centy za kilogram 335 tysięcy za wózek. Mąka 335 tysięcz rozobrali? rozobrali. rozobrali. 300, 335 tysięcz 300 Kiedyś było po 300. Podie 300 nie była 300. To po 300. A teraz 35. W ja wtorek będzie komercyjny cukier. Po 15. Weźi sacha. Da. Misia, zobaczcie, daje przepłukać gardło. Jak mi dobry, добрий jak dobry, jak o, oh! <laughs> masło, kruchwa, masło, tuszanka. Masło, kasza, cebszanka jest, jest Wodka, i wódka 300, jest. 4. Tak, i zaraz oddajesz 59 tysięcy. Trzy chwary, dzięki Bogu. I jeden chlebczyk, I jeden chlebczyk. I jeden chlebczyk, 25,280. Nie na no, to, 160,260. I już ja dostać 167 tysięcy a tu jest tylko 10 tysięcy. Trzymaj tak? to. raz, do tak? Ich No, już przyjeżdżają się. U nas już nie wróciło. takie same odbrowskie powaroczyły się. – I co, co? To? – Odbrowskie. To nikomu nie trzeba, tu, tam. – Wszyscy myśleli, że wrócą. Ale wróciły tylko odpadki. Nikomu niepotrzebne ludzkie odpadki. Ręciści. Mi i tam nie trzeba byli, i tu nikomu nie trzeba. Niepotrzebne i tu, i tam. Myśleli, że szybko umrzemy, a my nie umieramy. A my nie jak nie umieramy. Myśleli, że my skoro pomriłem, a my tam wszyscy przemrują, a my jeszcze będziemy żyć. Bierz, damajte, promoczymy górno, a to, no, to no, mabud, czy nie może, I te, A te, te, ich, dawaj. Bo dawaj, Zelenie żyto za selawom, хорошie gości za stalom. Zelenie żyto za selawom, хорошie gości za stalom. Walshi i zyskudzy. Kiedy dolara, franka, pokięcia pusta, dusza strażna. Na pochymielę nie ma, a gorilka dorożaje. Bo wskaże na dusza. To reportaż Janiny Jankowskiej i Ireny Linkiewicz. Krajobraz po naświetlaniu. A teraz złapmy oddech z Kaśką Sochacką. Ci przypomina Na pewno słyszeli Państwo o podcaście naszego radiowego kolegi Romana Czyjarka. Chodzi o podcast Heweliusz. Prawdziwa historia. Pobił on rekordy słuchalności. Ponad 5 milionów odsłon w internecie. Ogromny sukces. A teraz jest nowa produkcja, która się, którą nazwano Czarnobyl. Prawdziwa historia. I chciałbym, pos żebyśmy posłuchali razem fragmentu pierwszego odcinka Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Patrzę, pakują manele, rano, szósta, ja mówię, co robicie, przecież wyjazd jest dopiero jutro. On mówi, my wyjeżdżamy do Niemiec i do Ameryki, ja mówię, co się dzieje, on mówi, co nie wiesz? Doktor Blix poinformował, że w wyniku przeprowadzonych w Moskwie rozmów radzieccy specjaliści udadzą się do Wiednia, by przeanalizować skutki czarnobylskiej awarii. Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektro, wrócę nieba. Operatorzy byli wywożeni do szpitala w prypiacji, słaniali się, wymiotowali ta choroba popromienna. To, ale oni mieli tylko dozymetry o zakresie do 3,6 rentgena. Taki poziom był tajemnicy. Władze Ukrainy podały, że w wyniku bezpośredniego napromieniowania po eksplozji zmarło ponad 125 tysięcy osób. Mniej więcej tyle samo choruje. Nad północno-wschodnim obszarem Polski przesunął się radioaktywny Bóg. Kierownictwo partii rządu samochodowej. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Czy jedna noc może zmienić losy setek tysięcy ludzi? Po 26 kwietnia 1986 roku wiemy, że może. Największa w historii ludzkości katastrofa – wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu, dziś w Ukrainie, wtedy na terenie Związku Radzieckiego. Co dokładnie wydarzyło się tej nocy? Dlaczego z pozoru niewinny eksperyment zakończył się dramatem i niewyobrażalną wcześniej tragedią? Co poszło nie tak? Czemu wybuch, a później jego prawdziwe skutki ukrywano przed ludźmi, także w Polsce? Ile tak naprawdę było ofiar? Ponad 200 tysięcy, czy może tylko kilkadziesiąt? Dlaczego nawet teraz, po 40 latach, wielu bohaterów tych wydarzeń nadal boi się mówić? Czemu i co skrywają? Czarnobyl. Chcę opowiedzieć wam tę historię. Zapraszam. Zaczynamy. Wyobraźcie sobie pogodny wiosenny poranek w poniedziałek 28 kwietnia. Ponad dwie doby po katastrofie. Ale pozornie wszystko dzieje się po staremu. Tak samo jak każdego dnia. Bo w Polsce oficjalnie jeszcze nikt o niczym nie wie.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 550 tysięcy razy. Wyobrażacie to sobie? Nagranie zachowało się w Archiwum Polskiego Radia, a profesor Zbigniew Jaworowski był wtedy pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie. Historię tego poranka po raz pierwszy opowiedział w radiu dopiero po wielu latach. Czy to znaczy, że wcześniej, przez kilkadziesiąt godzin, nikt nic w Polsce nie wiedział? Czy można przegapić wybuch w elektrowni jądrowej? Podcast Czarnoby Prawdziwa Historia jest już dostępny na radio.pl, a także w serwisie YouTube na naszym kanale. Niecałe 3 minuty do godziny pierwszej proszę zostać z nami. Wracamy po aktualnościach.